Cześć, słuchajcie audycji Grafarta Świeczki. Dzisiaj rozmawiamy o kolejnej grze z naszej kolekcji. Będzie to 1944 wyścig do Renu. Będą mówić dla Was... Ola Szyszło. ...i Paweł Kajak. A to jest odcinek w sumie dosyć wyjątkowy, bo 26. Chociaż to może nie brzmi jak jakaś super wyjątkowa liczba. Chyba coś źle policzyłeś? Nie, nie, nie. 26, bo jak blog zaczynał swoją działalność, to tak sobie myślałem, że fajnie byłoby nagrywać jedną audycję co dwa tygodnie, czyli rocznie 26 audycji. No i to jest właśnie ten moment, kiedy ten cel zostaje spełniony. Chociaż, czyli wyrabiamy się. Tak, chociaż w, w sumie zaczynaliśmy później niż od początku roku, a kończymy wcześniej niż przed końcem roku, więc może nawet przekroczymy trochę nasz cel. Tak czy wow. inaczej, wracamy do gry. Wyścig do Renu. Lubisz gry wojenne? Bardzo nie lubię gier wojenne. A w ogóle lubisz tematykę wojenną, taką historyczną? Nie, nie, to nie jest mój klimat. A 1944 wyścig do Renu to jest dobra gra twoim zdaniem czy nie? Jest super. Ale podoba ci się? Naprawdę mi się podoba. Czyli to nie jest tak, że doceniasz, że jest super, ale jej nie lubisz? Nie, naprawdę ją lubię i lubię w nią grać i bardzo mi się podoba. Świetnie. To teraz dlaczego? Ze względu na to, że jestem generalnie konsekwentną osobą. <głos> <głos> więc skoro nie lubię gier o tematyce wojennej, to ta mi się bardzo podoba. Świetnie. Nie, tak naprawdę y chodzi o to, że ta gra nie jest tak bardzo historyczna lub wojenna, jak można mogłoby się wydawać. Znaczy, znaczy ja, inaczej, okay. ja, ja tego Mam nie czuję. koniec II wojny światowej. Mamy historyczne wydarzenia, i to nie jest gra historycznie wojenna. E, no dobrze, a co musisz zrobić w tej grze? Zdobyć przyczółki na Renie. Czyli dotrzeć do Renu. Czyli przekroczyć Ren. Przekroczyć Ren, co się nie udaje. Historycznie bardzo. I w górze raczej też. No tak, właśnie o to mi chodzi. Nie, chodzi o to, że y, trzeba dotrzeć do Renu poprzez zaopatrywanie swoich oddziałów y, w rzeczy niezbędne do poruszania się w przód. Czyli na, na, na, na, na wschód. Na mhm. <laughs> wschód czyli w skrócie paliwa, amunicja i żywność. Tak, chodzi bardziej o taką logistykę niż o tłuczenie się. Patrząc do instrukcji można powiedzieć, że to jest gra taka kwatermistrzowska, gdzie właśnie główny nacisk mimo tego tła historycznego jest położony właśnie na kwestie logistyczne. No i w sumie tak jak powiedziałaś, nie chodzi o takie klasyczne rozgrywanie bitew czy jakiś potyczek jak to w innych grach wojennych takich typu heksy i żatony tylko właśnie poruszamy się po mapie, gdzie mamy wytyczone punkty. To są oczywiście jakieś tam miasta czy innego typu lokacje. Walka w tej grze jest taka bardzo deterministyczna, no i minimalistyczna. Bo jeżeli okaże się, że w mieście, do którego wkraczamy, znajduje się jakaś jednostka niemiecka, no to po prostu musimy ją zniszczyć, a niszczymy ją przez odrzucenie odpowiednich żetonów z karty naszego korpusu. A więc musimy je najpierw dostarczyć. Do Dokładnie. Jeżeli nie mamy, no to bitwę przegrywamy, odrzucamy tyle, ile mamy i się wycofujemy. A jeżeli mamy odpowiednią liczbę odpowiednich żetonów, czy odpowiednich znaczników, no to po prostu zdobywamy kontrolę nad danym punktem i, i tyle. Kolejna rzecz, która mnie przekonuje do tej gry bardziej niż do innych gier wojennych, to jest to, jak ona wygląda. I tutaj wiem, że z Pawłem się nie zgadzamy do końca w tej kwestii, natomiast ja uważam, że ta gra wygląda naprawdę super. To znaczy nie, nie zgadzamy się tylko w jednej kwestii, że moim zdaniem okładka wcale nie jest powalająca, tak jak ty mówisz, natomiast plansza mi się podoba. A mi się właśnie mi plansza podoba, Aha, no widzisz, tak. no nie zgadzamy się, ale to jest kwestia, której nigdy... No, nie zgodzimy się w kwestiach estetycznych. Tak. Moim zdaniem okładka jest naprawdę bardzo ładna i chodzi o to, że to jest bardzo minimalistyczne przedstawienie wojny poprzez tą ciężarówkę, która znajduje się na tle flagi, a nie na tle jakiegoś tam landshaftu. I y, to naprawdę wygląda tak elegancko i ascetycznie i bardzo zachęcająco dla mnie. No a dla mnie jest właśnie, wręcz przeciwnie, jest taka mało oddająca tematykę wojenną. Okej, okay, to jest wojskowa amerykańska ciężarówka właśnie z czasów końca II wojny światowej. Natomiast no, brakuje mi jakiejś akcji w tym wszystkim, bo okej, okay, to jest gra logistyczna, gdzie główny nacisk jest właśnie położony na to, żeby swoim oddziałom dosyłać zaopatrzenie, żeby utrzymywać linię zaopatrzenia, żeby przejść naprzód, ale jednocześnie pilnować tego, co się dzieje za naszymi plecami. Ale... No, kurczę, chciałbym, żeby zamiast tej ciężarówki jednak coś trochę więcej się działo. Wiem, że pewnie zaraz wyleje się wiadro pomy i e, w komentarzach. E, a, że nie masz gustu? Że nie mam gustu, tak, <laughs> albo że mam sławy. Okładka moim zdaniem jest w porządku, natomiast no nie jest czymś takim, czym należy się jakoś tam szalenie zachwycać. Natomiast projekt planszy, to jak ona wygląda z takiego funkcjonalnego punktu widzenia, czyli punkty, po których się poruszamy, to jedno, że, że jest dosyć czytelna. Gdzieś na brzegach tej planszy mamy zaznaczone jakieś daty, jakieś wydarzenia historyczne związane z konkretnymi bitwami właśnie z okresu końca II wojny światowej, no to jest coś takiego, co naprawdę sprawia, że czuje się ten klimat wojenny i mimo, że często pojawia się taki argument w stosunku do wyścigu do Renu, że to jest taki bardziej euro i że teoretycznie tutaj temat mógłby być dowolny. No tak. No to właśnie moim zdaniem to, że mamy właśnie takie osadzenie w historii poprzez te dodatki gdzieś tam na planszy, to moim zdaniem sprawia, że, że czuje się, że to jest jednak gra logistyczna o drugiej wojnie światowej, a nie gra o takim tam temacie doklejonym na siłę. Znaczy ja tutaj mówię przede wszystkim o tej ze względu na to, że jest to rzecz, która na pewno, y, moim zdaniem, osoby o podobnych upodobaniach, co ja, y, zachęci do zagrania, pomimo jakichś tam wcześniejszych oporów y, takich, że wojna, e, nie, nie będę grać. Naprawdę nie chciałam w nią grać na początku, ale potem zaskoczyło. Jeszcze kilka takich kwestii technicznych związanych z tą grą. To jest generalnie gra od jednego do trzech graczy i tutaj zawsze gramy na takiej samej planszy, po prostu pewne obszary mogą być wyłączone, jeżeli gramy w niepełnym składzie. 90 minut na pudełku, moim zdaniem to jeżeli ktoś gra z ludźmi, którzy naprawdę gdzieś tam szukają optymalnych rozwiązań, to może być nawet dwie godziny, może troszkę dłużej. 90 to jest moim zdaniem na trzy osoby taki naprawdę sprint w tej grze. Ja nie wiem, ja jakoś nie patrzyłam na zegary. No tak, bo w tej grze można się po prostu tak zatracić, że nie patrzysz na zegary. No ja miałam tak, że cały czas się dziwiłam, że Paweł ma dużo więcej ruchów niż ja i nie mogłam tego przeżyć. <laughs> Niezależnie od tego, ile osób gramy, każdy gracz wybierze sobie jakiegoś jednego z trzech generałów. Tutaj, czyli z trzech dowódców, bo mamy marszałka Montgomery'ego, mamy generała Omara Bradley'a i... George'a Pattona. Ja zawsze staram się grać Bradley'em. I to podejrzewam, że nie ze względu na jakieś historyczne tutaj uwarunkowania, tylko... Ja nie wiem, czy chcę o tym mówić. Cooper? Coś takiego. Oj, troszkę. No właśnie. I w zależności od tego, którego wybierzemy, taka część mapy będzie dla nas przeznaczona. To jest gra faktycznie o wyścigu do Renu. Jak pokazała historia, ci trzej dowódcy no, nie współpracowali jakoś szalenie ze sobą. Każdy z nich miał inny pomysł na przerwanie obrony niemieckiej na arenie. No i może ze względu na te odmienne pomysły wojna trwała tak długo jak trwała, a nie trochę krócej. Ja naprawdę bardzo doceniam to, że ta gra w fantastyczny sposób oddaje ten brak współpracy pomiędzy generałami poprzez uniemożliwienie współpracy pomiędzy graczami jakiejkolwiek, bo niby mamy ten sam cel, tak? Chcemy zakończyć wojnę, dotrzeć, przekroczyć Ren, ale no tutaj nie pomagamy sobie zupełnie. Tak, to jest ważne, że w grze wieloosobowej mamy dwa kryteria zwycięstwa. Można wygrać natychmiast po prostu przekraczając Ren, zdobywając przyczółek po drugiej stronie Renu. I zmieniając bieg historii. Tak. Albo można wygrać na punkty czy na medale. Po prostu w momencie, kiedy tak jakby skończy się czas, bo już nie będzie niemieckich żetonów do dokładania na planszy. No i tutaj po prostu każdy z graczy policzy, ile udało mu się zdobyć medali za różne tam osiągnięcia, za zdobyte miasta, za pokonane niemieckie jednostki no i ten kto ma więcej wygrywa zazwyczaj w naszym przypadku jest to niestety Ola Aha. znaczy niestety dla mnie w grze jednoosobowej i to jest taki argument dla osób, które nie lubią tego, że gra kończy się można powiedzieć historycznie czyli nie przekroczeniem Renu, ale gdzieś tam zdobyciem jednak miast po zachodniej stronie. W grze jednoosobowej jedynym, jedyną możliwością zwycięstwa jest przekroczenie Renu. Jeżeli tego się nie uda zrobić, no to z automatu się przegrywa, a kryterium tego, jak dobrze nam poszło, jest, jest czas, czyli liczba rund, których potrzebowaliśmy na przekroczenie Renu. Więc jeżeli ktoś, tak jak jeden z naszych ulubionych słuchaczy, czyli Łukasz Giersz, nie lubi tego, że często gra wieloosobowa kończy się właśnie na punkty, czyli historycznie, znów podkreślmy, to polecam grę jednoosobową, tam jeżeli uda się skończyć, to będzie klimatycznie, jeśli chodzi o ten wyścig do Renu i przekroczenie Renu, natomiast no, będzie można jakby pokazać się z tej takiej dobrej strony genialnego generała, czy genialnego dowódcy. Ola, może kilka słów o tym, jak mechanicznie ta gra wygląda. Tak, każdy z graczy ma do dyspozycji trzy lub cztery bloczki, takie, które symbolizują oddziały żołnierzy. I każdy z, z tychże oddziałów ma jakieś tam zasoby, które są zgromadzone i które wiezie. Ma oczywiście tam ograniczone miejsce, nie można sobie nagromadzić tam różnych zapasów i z nimi podróżować przez całą Francję i dalej. Tak, no i każdy próbuje dojechać do Renu, po drodze zdobywając kolejne miasta, odbijając je z rąk Niemców. I przy okazji dowożąc sobie zapasy, które umożliwią to poruszanie się. Te dwie akcje, które w danej swojej turze gracz ma do wykonania, można sobie rozdzielić na różne rzeczy. Można dobrać zaopatrzenie w odpowiednich punktach. Można pobrać ciężarówki z tej puli ciężarówek, która kiedy się skończy, no to mamy reset ciężarówek na planszy. Możemy je właśnie przewieźć przy użyciu naszych ciężarówek. Zaopatrzenie z punktu do punktu, możemy poruszyć się naszymi korpusami, naszymi jednostkami, możemy gdzieś tam zaordynować wsparcie lotnicze albo desant spadochronowy. No i to są wszystko takie rzeczy, które generalnie mają nam pomagać posuwać się naprzód. Po wykonaniu akcji każdy dokłada znacznik wojsk niemieckich, które poruszają się z kolei ze wschodu na zachód. No i robi to tak, żeby utrudnić temu innemu graczowi dotarcie do Renu. Tak, ewentualnie zamiast dokładania tego żetonu, który jakby skraca nam czas gry. Odbywa się tak zwane podszczypywanie. Tak, czyli w nomenklaturze wojskowej kontratak, <grym> kiedy jeżeli odpowiednie warunki są spełnione, to można naszemu współgraczowi odebrać kontrolę nad jakimiś miastami, które już wcześniej zdobył. No i to, co Ola powiedziała, te dwa elementy, czyli dokładanie żetonów i ewentualnie kontratak, sprawiają, że ta gra właśnie robi się taka bardzo historyczna. To nie jest gra kooperacyjna, to jest gra rywalizacyjna. I gdybyśmy grali kooperacyjnie, czyli ja mając do dołożenia żeton, kładę go przed sobą, bo widzę, że Ola już prawie dotarła do Renu, no to byśmy byli w stanie zmienić bieg historii. Bardzo często staram się wykorzystać ten argument, że Paweł nie chce, żebyśmy wygrali wojnę, tak. ale Paweł się nie daje złamać. Tak, natomiast no właśnie, tutaj zawsze ten żeton będziemy dokładali przed graczem, któremu idzie najlepiej, czy przed naszym naszym współgraczem, któremu idzie najlepiej, sobie raczej nie dołożymy. No i to właśnie w bardzo ładny sposób pokazuje to, że gdybyśmy chcieli współpracować, czyli brać jakby ciężar walk na siebie, to byśmy te żetony dokładali na swoim torze, a tymczasem staramy się zaszkodzić innym i potem kończy się tak, jak się kończy. Nawet nie możemy powiedzieć, że dokładamy to naszemu przeciwnikowi, bo de facto jesteśmy sojusznikami i jakby dążymy do tego samego, no ale no, ale jednak to jest nasz rywal. No tak, tak właśnie to, że naszym przeciwnikiem jest nasz sojusznik. sojusznik sprawia, to jest wow, to, no, to, jest no, to jest super. Naprawdę ładnie oddane w tej grze i daje, daje moim zdaniem taki, takie niecodzienne doznania. Tak, to, y, generalnie każdy, każdy z graczy porusza się swoim torem, który jest wyznaczony na mapie poprzez tam, zasymbolizowanie y, dróg y, danym kolorem. Są jakieś pola nakładające się, tam, gdzie. Spodne, pola, znowu. tak, Tam, gdzie akurat te tory graczy są obok siebie. I y, jest tak, że wybierając generała, którym chcemy w którego chcemy się wcielić. Wybieramy też pewną strategię, którą możemy zastosować w naszej grze. Pomijając to, że każdy idzie inną stroną mapy, ktoś ma łatwiej w którymś względzie, a trudniej w innym i to jest bardzo niesymetryczna gra, ale wydaje mi się, że naprawdę jest dosyć dobrze to zbalansowane jednak, bo Zawsze się piekle oczywiście, że jako Bradley nie mam dostępu do żadnych portów, które pozwalają mi gromadzić gdzieś tam jakieś swoje zapasy po drodze. No ale z drugiej strony faktycznie ja zawsze się tam gdzieś wyrywam na czoło, nie? Tak, to jest tak, że w zależności od tego, którego z tych trzech dowódców sobie wybierzemy, mamy jakby inną sytuację początkową. Montgomery zaczyna mocno z tyłu, ale z kolei ma cztery korpusy do dyspozycji. No i potem w czasie gry może starać się odblokować czy odbić z rąk niemieckich gdzie będzie mógł sobie dosyłać zaopatrzenie, nie musząc dowozić zaopatrzenia gdzieś tam z pól początkowych, z tych baz zaopatrzenia. Patton po drugiej stronie planszy też ma takie punkty, gdzie może zdobywać pewną liczbę zaopatrzenia, i to już jest dosyć blisko Renu. Natomiast na ten nieszczęsny Bradley jest, nic nie ma. Nic nie ma w zasadzie, ale z kolei ma dosyć dobrą sytuację startową, jeśli właśnie chodzi o początkowe zaopatrzenie oddziałów i no wydaje mi się, że on z kolei jest taki najbardziej po środku, bo Montgomery jest cofnięty, ale ma dużo tych pól do dodatkowego za zaopatrzenia. Patton jest bardziej do przodu, ale od razu musi z daleka ciągnąć zaopatrzenie. Też będzie musiał na to poświęcać swoje akcje. No a Bradley jest tak w sumie po środku, bo ma... jest tak średnio daleko, ale też dosyć łatwo jest mu zacząć zaopatrywać te jednostki. No i styl grania tutaj jest trochę wymuszony. Ze względu na, każde, na sytuację każdego z tych dowódców. Dlatego trzeba się zmieniać i. Tak. I, i nie grać ciągle prableje. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś cały czas gra jednym dowódcą, to faktycznie po jakimś czasie może uznać, że robi zawsze to samo. Szczególnie jeżeli znajdzie sposób na maksymalizowanie swojej punktacji, bo jeśli chodzi o strategię wygrywającą, to moim zdaniem ona tutaj nie istnieje jako taka, bo dosyć ciężko jest naprawdę wygrać za każdym razem na punkty, a jeszcze trudniej jest naprawdę doprowadzić do przekroczenia renu. I to, o czym mówiłem wcześniej, że gdzieś pojawia się taki argument o tym, że nie daje się przekroczyć renu zazwyczaj w grze wieloosobowej, no, no jest prawdziwy, tak? I tutaj ciężko moim zdaniem jest znaleźć taki sposób gry, który sprawi, że niezależnie z kim zagramy, to zawsze wygramy bardzo dużo zależy od tego, co będą robić nasi przeciwnicy. I co wyjdzie w kartach. No I to co wyjdzie w kartach. Losowość. Dokładnie. No ale tak naprawdę dzięki temu, że mamy tych trzech dowódców do wyboru, możemy się zmieniać i gdzieś tam próbować nowych strategii. Ja niechętnie, ale jednak odstąpiłam w pewnym momencie od Bradley'a, żeby poznać te inne strategie, które można zastosować w tej grze. No i to było super, bo widziałam jak bardzo różni się granie każdym z dowódców. I mam takie wrażenie, to mi się skojarzyło bardzo mocno z szachami, że bardzo ważnym momentem w tej grze jest ten ruch otwarcia, czyli jak zaczniesz, co najpierw sobie gdzieś nam sprowadzisz, którędy dowiedziesz, i co zrobisz, żeby wyruszyć ze swoich pól startowych. Tak, to prawda. To znaczy, może to nie jest tak, że jak się zagra, zagra jakoś nie do końca rewelacyjnie w pierwszym ruchu, to gra już jest położona. Natomiast no, reperkusje są dosyć ciężkie i można naprawdę sporo czasu potem stracić na to, żeby się z tego wyplątać chociaż no faktycznie jeżeli zrobi się jakiś totalnie beznadziejny ruch, faktycznie może być ciężko. Ważne jest to, że w grze jeżeli dowozimy zaopatrzenie, przewozimy je z punktu do punktu, to dane połączenie jest zablokowane do pewnego momentu gry. Dopóki gracze nie pobiorą z puli wszystkich ciężarówek, bo mamy taką akcję, że możemy sobie właśnie dobrać ciężarówki z puli, która znajduje się na planszy, no to te wszystkie połączenia raz użyte są zablokowane właśnie do momentu tego resetu. To naprawdę trzeba dobrze kombinować, żeby w odpowiedniej kolejności dosyłać z odpowiednich czy w odpowiednich momentach z odpowiednich punktów przesyłać zaopatrzenie, żeby właśnie nie skończyć w takiej sytuacji, że przewiozłem z punktu A do punktu B jedną beczułkę paliwa, a za chwilę z punktu C do punktu A dowiozłem kolejne cztery, które w sumie mogłem z tamtą jedną razem puścić, no ale teraz już nie mogę powtórzyć tego ruchu, bo tamto połączenie AB zostało już zablokowane. I jeszcze nie pozwalają mi cofać. No tak, to znaczy ja lubię czasem cofnąć ruch w tej grze, ale też lubię, jeżeli ktoś cofnie ruch i nie zrobi jakiegoś takiego totalnie bezsensownego właśnie typu tam kolejność przesyłania zaopatrzenia z punktu do punktu, no bo, bo można faktycznie się pomylić gdzieś tam przez przypadek, chociaż z czasem jak już się wejdzie w tą grę, to myślę, że to się po prostu widzi. Trzeba pamiętać o tym, że ta gra na początku wydaje się łatwa, w sensie pierwsze ruchy są dosyć proste, jeśli chodzi o zdobywanie terenu, a jak zaczynamy dochodzić do tych umocnionych miast, gdzie leżą dodatkowe żetony niemieckie, no to już mamy pewność, że tam będą naprawdę ciężkie do pokonania wojska nieprzyjaciela. I, mhm. i o ile na początku może być tak, że wyciągamy karty, na których niewiele się dzieje, albo nic się nie dzieje albo a, dobre rzeczy się tak, dzieją, albo możemy oddać żywność, żeby zdobyć medal to potem no nie ma już tak łatwo i naprawdę przebicie się przez te wojska zgrupowane gdzieś tam przed linią Renu, no to jest, to jest koszmar i przez to głównie jest ciężko naprawdę dotrzeć do samej linii Renu, a potem jeszcze przejść na to pole wygrywające za nią. Szczególnie jeżeli w międzyczasie kończy ci się amunicja, paliwo, jedzenie i wszystko. No to jest, I no to, gdzieś to to jest tam coś się nie dzieje nagminnie. Na ja miał, mam także Wiem o co ci chodzi, że, że jest coraz ciężej, bo po prostu są coraz ciężsi przeciwnicy, ale ja najbardziej muszę się zastanawiać na samym początku. znaczy To jest tak, że bardzo mocno odczuwam odpowiedzialność, która spoczywa na moich pierwszych ruchach, czyli jak, jakby jak zacznę i to, to naprawdę chyba najwięcej czasu na tym spędzam i jestem zawsze przerażona, że zrobiłam jakiś głupi błąd, którego można było uniknąć. Także ja zaczynam od razu tak yy, No stresowo. i potem, potem mamy takie wyniki, jak mamy. Ola 7 medali, Paweł 3. <głos> Bo ja więcej jedzenia rozdaję. Tak. Cywilom. I to jest, to jest też coś, o czym warto wspomnieć, że jeżeli ktoś gra z takim nastawieniem, że nie chce przejść przez Ren, i to nie jest dla niego jedyne prawdziwe zwycięstwo. To może się to opłacać. To może się opłacać powolne zdobywanie terenu i wyciąganie kart z tej takiej łatwiejszej talii, niż właśnie pchanie się na umocnione pozycje niemieckie, gdzie będziemy po prostu musieli walczyć z niemieckimi jednostkami. Bo w tej łatwiejszej talii możemy właśnie trafiać na karty, gdzie możemy oddać nasze jedzenie, ludności cywilnej, która tam przebywa i za to dostaniemy odznaczenia, które potem liczą się jako punkty. Możemy też walczyć z łatwiejszymi do pokonania jednostkami niemieckimi, których jak stłuczemy odpowiednią liczbę, to też nam przysługuje że żeton zajmować jakieś pojedyncze miasta, więc no to trzeba sobie gdzieś tam wymyślić, na czym nam zależy. Czy na zwycięstwie na punkty, czy na zwycięstwie poprzez przekroczenie Renu i ewentualnie, jeżeli to się nie uda, to dopiero wtedy na punkty, ale no, w tej grze chodzi o zwycięstwo. No ale i tak na początku przesz na REN. Potem dopiero w kolejnych rozgrywkach gdzieś tam... Tak. Przynajmniej ja na początku bardzo chciałam tam dotrzeć. Tak, ale... no i z tego też względu, jak się gra pierwszy raz i nie ma się doświadczenia z tą grą, to może się udać przekroczyć REN przez, przez to, że w, m, współgracze nie zauważą, że trzeba było blokować mocniej ale no potem z czasem faktycznie może robić się tak, że jednak wygrywamy tą grę na punkty i to co potem widzimy na planszy jest dosyć mocno historyczne mi bardzo odpowiada ten sposób mużdżenia który jest obecny w tej grze, czyli takiego planowania, którędy co, kiedy, jak i tak się to może niezbyt wzniośle ale kojarzy z takim planowaniem jakichś fajnych wojaży. <gry yanlış Theatre> No możliwe. Tutaj też trzeba zawsze zwracać uwagę na to, co zrobią nasi przeciwnicy i komu z tych dwóch, powiedzmy, jeżeli gramy w pewnym składzie, należy ten żeton dołożyć. Ale też ważne jest to, żeby dobrze przewidywać, co zrobią przeciwko nam e, nasi współgracze. Czy jeżeli pójdę daną ścieżką, to oni od razu zauważą, że coś tutaj kombinuje Tak naprawdę mało jest miejsca na jakieś takie ruchy markujące, że wyślę swoje jednostki tutaj, a potem pójdę w drugą stronę. Tu zawsze chcemy iść w jednym kierunku i, i Trzeba po prostu odpowiednio obstawiać Napierać. pola, żeby uniemożliwiać kontrataki i jednocześnie gdzieś tam sukcesywnie poruszać się do przodu. W tej grze naprawdę jest dużo ciekawych rzeczy. Jeszcze wracając do tego, jak różni są dowódcy, każdy z nich ma jedną unikatową akcję, która jakoś go tam premiuje. Patton może wykonać jeden dodatkowy ruch między tymi fazami resetu, fazami logistyki. Bradley ma dodatkowe wsparcie lotnicze. Montgomery ma dodatkowe zaopatrzenie. Więc no to są wszystko takie rzeczy, które dokładają się do, tego, do tej asymetrii. I sprawiają, że ta gra jest naprawdę moim zdaniem za każdym razem ciekawa. Jak już tak słodzimy, to ja bym tutaj... Popierniczyła. <gry> nie, dorzuciłabym do, do, do trochę goryczy. Mianowicie to jest coś... Na co w sumie ja za pierwszym razem nie zwróciłam uwagi w ogóle. Bo byłam jakoś tak zauroczona tą oprawą graficzną tej gry. Ale gra jest tak, tak pół na pół przetłumaczona. To jest coś trochę dziwnego. W sensie ja się z tym nie Potykam zbyt często. Tak, to jest super ważne też, żeby zaznaczyć, że to jest gra polskiego wydawnictwa. Wydało ją wydawnictwo Phalanx. Autorzy gry, czyli Waldek Gumienny i Jaro Andruszkiewicz, no to są Polacy, jak słychać. Natomiast ta gra ma takie elementy, które mimo polskiego wydania nie są zlokalizowane na język polski. I to nawet nie chodzi o to, że, bo, bo mi by nie przeszkadzały jakieś nazwy własne. Natomiast są też karty brzmiące Starving Civilians które mogłyby być z powodzeniem przetłumaczone na język polski, jako głodujący cywile, czy... I generalnie, bo to jest jakieś wydarzenie, tak? A nie nazwa własna czegoś, co się dzieje. Dokładnie. Mamy czarny rynek, który na karcie jest nazwany black market i no to są, czy, czy mamy w ogóle jakieś takie karty typowo związane z konkretnymi wydarzeniami historycznymi, typu rozpoczyna się... Powstanie Warszawskie na przykład i jest uh, Warsaw Uprising. Dokładnie. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego odpuszczono tutaj. W sensie może względy ekonomiczne, druk tylko w jednym języku, no to jest um, coś, co trochę przeszkadza. Przynajmniej, przynajmniej z mojej perspektywy. Można by to było zrobić trochę lepiej i właśnie przez to, że są oddane konkretne wydarzenia historyczne, można było o to jednak powalczyć. Ale karty z kolei bardzo fajnie się prezentują, jeżeli chodzi o grafikę. No, to są zdjęcia jakieś. Tak, to są zdjęcia, tylko że to są zdjęcia, które są podkolorowane. Mhm w taki bardzo wyblakły sposób. Nie wiem, czy to jest, są prawidłowe określenia, które, które stosuję, podejrzewam, że nie, bo się na tym nie znam, ale na pewno dodają tutaj klimatu i wygląda to bardzo ciekawie i no nie wiem, to też jest coś takiego, co mnie jakoś tam przyciągnęło. To znaczy, tak, te z, m, karty dobrze wpisują się w klimat gry, w tematykę i na pewno to nie przeszkadza. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jakoś tam dużo czasu spędzałem przy tych pierwszych rozgrywkach, gdzieś patrząc na to, co konkretnie jest na fotografii. Raczej interesujący chyba jest ten, szczególnie w kolejnych rozgrywkach, ten aspekt funkcjonalny karty, czyli co ona ze sobą niesie. No ale fajnie, jak w tak kątem oka nawet zobaczysz, że coś tak, no tak ale ciekawie wygląda. zgadzam się. Przynajmniej jak mamy jakąś niemiecką jednostkę, którą właśnie udało nam się stłuc, to miłe jest zobaczyć, kogo stłukliśmy. No, no tak, no, no po tak. prostu. Tak. No nie wiem, moim zdaniem to, to jest bardzo fajne, że tutaj jest ten resistance, tak, czyli ruch oporu, który gdzieś tam się pojawia, są jakieś zdjęcia historyczne. No fajnie. Jedna rzecz, której mi brakuje, jeśli chodzi o ten aspekt historyczny, to jest to, co znajduje się na przykład w grach wydawnictwa Decision Games, czyli jakaś wkładka historyczna taka z prawdziwego zdarzenia. Jakieś opracowanie mówiące o tym, co siedziało działo właśnie w tym miejscu i czasie, który gra oddaje. Bo mamy, ok na ostatniej stronie instrukcji kilka zdań dosłownie o tym, jak widzieli to różni dowódcy i dlaczego ta gra jest grą kwatermistrzowską. Natomiast brakuje takiego jakiegoś głębszego głębszego pochylenia się nad tą tematyką. Przynajmniej, tak jak mówię, mi tego brakuje. Są podane źródła i polecana literatura. To jest okej, okay, to jest jakiś tam mały plusik, natomiast brakuje mi naprawdę takiej, no nie wiem, na jedną czy na dwie strony takiej wkładki o tym co, jak tam wyglądało. Ale może ona macie trochę pchnąć w stronę takiej literatury historycznej bez uciekania się do jakichś półśrodków. No ale tutaj z drugiej strony to co jest w grach Decision Games, no wrócę do, do tego wydawnictwa, no to nie są półśrodki, to jest naprawdę solidne opracowanie historyczne, mhm. wiem, koszty i tak dalej, natomiast wciąż chciałbym coś takiego w grach tego kalibru, jakim jest 1944 wyścig do Renu zobaczyć. Tym bardziej, że klimat tego, co się dzieje, z tym, co się działo historycznie, no, no, jest rewelacyjnie związany. Ja sobie teraz wyciągnąłem tutaj przed audycją książkę, to jest druga wojna światowa antynego Bivora. Taki no, jeden akapit, który można wyciągnąć, który właśnie mówi o tym, że ten taki przesadny optymizm aliantów po zdobyciu Paryża za chwilę spotkał się z niedoborami paliwa, które trzeba było z Szerburga aż przesyłać, czy przewozić cysternami i ciężarówkami, e, tak samo z amunicją. E, no i to, że ten rozmach alianckiej ofensywy potem tak naprawdę załamywał się na tym, czy udawało się dostarczać formacjom wojskowym odpowiednie zaopatrzenie, czy nie. No tak, szczególnie, że w trakcie grania, tak jak rozmawialiśmy o tym epizodzie historycznym, okazywało się, że na wielu płaszczyznach się zgrywa. Tak, czyli jakiś tam kryzys z dostarczaniem paliwa, niezakończenie wojny w 1944. No faktycznie ta gra odzwierciedla wiele wydarzeń, które miało miejsce w 1944 i fajnie by było móc się gdzieś tam do czegoś móc odnieść. Z takich jeszcze historycznych smaczków moim zdaniem warte wspomnienia jest to, że jednym z pól wygrywających jest Arnem, które... Jest trochę bliżej niż pozostałe pola z arenem, ale jednocześnie jeżeli pozostali gracze przegapią to co robi Montgomery i jemu uda się podciągnąć zaopatrzenie, jest w stanie wygrać grę zajmując właśnie tamto pole. Co, co zresztą jest odpisane w instrukcji, ma symulować możliwość przeprowadzenia, wprawdzie nieudanej historycznie, ale zrealizowanej z wielkim rozmachem, operacji Market Garden, czyli desantu spadochronowego właśnie w tamtym regionie. I to jest coś, co naprawdę, jak sobie uświadomimy, dlaczego to pole jest dostępne i dlaczego to pole jest wygrywające, to nagle jest takie wow. No no i to brzmi super, tak? No i fajnie, że to jest opisane. Z takich moich jeszcze osobistych sentymentów naprawdę bardzo miłym akcentem jest to, że została w tej grze, można powiedzieć, uwieczniona, czy zawarta pierwsza samodzielna brygada spadochronowa generała Sosabowskiego, bo to jest taki no, polski akcent, o który gdzieś tam historycznie trzeba było walczyć, żeby, żeby to się przebiło do świadomości, że właśnie Polacy mieli wkład w tą kampanię na zachodzie właśnie poprzez chociażby wojska generała Sosabowskiego. Miłe jest moim zdaniem to, że to nie zostało przegapione. Nie tyle zostało zauważone, co nie zostało przez twórców gry przegapione i że polscy spadochroniarze stoją w jednym rzędzie z innymi sławnymi jednostkami spadochronowymi, jak chociażby 101 Dywizja Amerykańska Spadochronowa, ta na historii, której została oparta Kompania Braci. Naprawdę, to jest coś takiego, że jak widzę, że to właśnie z polskim, tym znakiem spadochroniarzy, a obok jest właśnie ten krzyczący orzeł amerykański, to jest super. Jest super. Naprawdę to, to w tej grze bardzo mi się podoba. <grym> Cały czas mówię o tym, że podoba mi się okładka. Paweł tutaj mówi o historii. No jak nerdy wychodzę, nie? Ja na taką... Ja lubię ładne rzeczy. Paweł lubi mądre rzeczy. <grym> Ja też lubię ładne rzeczy, ale... Powiem tak, że to jest jedna z tych gier, które y, początkowo odpychając mnie swoją tematyką, potem jednak mnie przyciągnęły i naprawdę mi się spodobały. I teraz mam tak, że chcę grać w tą grę, a nie jest tak, że Paweł mówi Ola, zagrajmy, bo to jest fajna gra. Grajmy. I grajmy znowu. Tylko naprawdę także że czasami sobie myślę, że bym sobie zagrała tak se o. A może jednoosobowo i wreszcie... Nie zagrałabym znowu. jednoosobowo, bo nie gram jednoosobowo. W gry wojenne. Ale może no. to jest ten moment. Może to jest właśnie ta bramka dla ciebie, ona przez którą przejdziesz i potem... Ja lubię kminić, kminić logistycznie. Lubię ładne i minimalistyczne oprawy graficzne. Ta gra trafiła w, w, w moje gusta. No tak, ja mogę tylko tylko powtórzyć to, że mechanicznie, graficznie, jeśli chodzi o planszę, bo okładka moim zdaniem to nic mi nie urwała, ale no jest, jest okej. Okay. Takie masz głos. <grystanie> Ta gra naprawdę <grystanie> spełnia wszystkie moje wymagania z tymi małymi minusami dotyczącymi kwestii gdzieś tam tłumaczenia, czy właśnie braku tej noty historycznej, ale tak jak mówię, no chociażby podanie źródeł, do których można się odnieść mogę zaliczyć gdzieś tam na, na plus w tej kwestii. Orety, no trzeba w to zagrać. Trzeba w to zagrać, żeby naprawdę docenić. Ja mam tak, że im, im większa gra, im, im ona jest głębsza, tym trudniej potem ją tutaj w audycji opisać, tak żeby, żeby miał poczucie, że hmm, może kogoś do tego przekonam. Ale to no, naprawdę, jeżeli tylko będziecie mieli szansę gdzieś na jakimś konwencie spotkać wydawnictwo Phalanx i będą mieli to ze sobą, naprawdę warto. Albo jak będziecie w Gdańsku, to no, możemy zagrać. Tak, możemy się umówić i chętnie wam chętnie tę grę. Pokażemy. Komu byś mogła polecić tę grę? Na pewno historycznym frikom. Takim, którzy chcą y, grać w rzeczy związane z historią. Ale właśnie nie tylko. Bo jak się okazuje, to jest gra, która pasuje też takim y, historycznym cywilom. <grym> Tak, ja tak sobie myślę, że tutaj nie trzeba być jakimś militarystą, nie trzeba być nie, właśnie nie. fanem gier wojennych, żeby ta gra się spodobała i żeby ta tematyka się mogła spodobać. Moim zdaniem w tą grę gra się ciekawie, yy, nawet nie będąc jakoś, jakimś super zainteresowanym historią. Tak, przy czym ja miałam wrażenie, że nawet jeżeli nie jest się zainteresowanym historią, to nie do końca jest tak, że tą grę się z tej historii odzie, odziera i <grym> grasz w czystą mechanikę. Nie, nie, nie. To jest tak, że z tym się przeplata. mimo wszystko czujesz to i zaczyna ci to dobrze grać z tym, co robisz. No ja tak dokładnie miałam, że mimo tego, że na początku się zapierałam rękami i nogami, że nie będę grać w grę o wojnie i w ogóle historyczną E. A... To, się... no to jednak, mimo wszystko, mi to zagrało i się trochę cieszę z tego, że, że, że gram w grę, gdzie to się jeszcze tak fajnie przeplata i gdzieś tam To chcesz odstaje. powiedzieć, że jak siadałaś pierwszy raz tej gry, do tej gry, to pomyślałaś sobie: okej, okay, zamknę oczy i nie będę patrzeć na to, że to Trochę tak, trochę tak i trochę tak, tak było. Trochę taka atmosfera towarzyszyła tej rozgrywce, nie? bo ty mnie jakoś tak trochę zmusiłeś do tego, że chyba to jest tak. Ale no, potem. Trochę się nie przyznawałam, Paweł, ale... Zagrało. Ale trochę mi się spodobało. Ja do tego mogę jeszcze dodać tylko tyle, że to jest dobra gra dla osób, które nie lubią wcielać się w stronę niemiecką. W grach opartych na wydarzeniach frontu zachodniego. Tutaj nie wcielamy się w stronę niemiecką, my po prostu wykładamy żetony. To nie jest tak, że podejmujemy jakieś działania zaczepne, tylko to jest takie dokładanie żetonów defensywnych i okej, okay, przeszkadzamy naszym przeciwnikom, to jest można powiedzieć e, jakieś działanie tak jakby stroną niemiecką, natomiast no to nie jest nic takiego bardzo aktywnego. To jest po prostu tak jakby pokazywanie, gdzie te punkty oporu niemieckiego się lokalizowały i tyle. Także jeżeli ktoś ma także nie lubi, czy nie ma osób, z którymi mógłby grać, bo właśnie jest grona... Bo nikt nie lubi. Albo nikt nie lubi grać z Niemcami. To jak najbardziej. No, to jest gra, w której no jakby nie mamy tego poczucia, że musimy wcielać się w stronę niemiecką. To jest po prostu jeden żeton, ewentualnie przerwanie linii zaopatrzenia, czy gdzieś tam wykonanie kontrataku, ale to nie jest jakieś wielkie podejmowanie decyzji w takiej skali jednostek. Ja czy... jakoś czy... nie mam i tak z takimi rzeczami problemu. W sensie mogę grać z kimkolwiek. Tak. Szczególnie, że nie grasz w wojenne. Ale A gdybym grała, to, to mogłabym mógł... grać. Dygresja na koniec. Mówiłam już, że jest bardzo ładna okładka tej gry? Mm. <laughs> nie, ale chciałam, chciałam powiedzieć, że znowu będziemy grać w planszówki w filmie. I że udało nam się wszystko zorganizować. Mam nadzieję, że wszystko nie wyjdzie. I to już w najbliższy weekend. Tak, trochę z tego względu tak długo nagrywaliśmy ten odcinek, czy zwlekaliśmy, bo trochę graliśmy w gry, w które właśnie będziemy grali z naszymi kolegami z pracy i koleżankami, więc ja już trochę miałem dość gier. Tak, żeby jeszcze potem mówić. Wiem, że to jest coś takiego, co potem ktoś skomentuje, że jak można mieć dość przyjemności, ale no, można mieć naprawdę i nie byłem w stanie gdzieś tak siąść się zebrać do nagrania tego odcinka, ale wreszcie się udało. Ale w sumie takie mieliśmy wyzwania logistyczno różne, nie? Tak jak w tej grze. W Zgadza się. Z, z organizacją mam nadzieję, imprezyjne. że się uda. Okej, okay, bo to już ta dygresja się rozciąga. Odcinek 26. Udało się spełnić cel. Wow. I Taki okrągły. I <laughs> interes. Tak, u nas okrągłe będą wielokrotności 26. Super. To była audycja Grawarta Świeczki mówili dla was. Ależ I Paweł Kajak. Dziękujemy za wasz czas, za waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć.